To fragment ostatniej z pieśni o Ziemi, pożegnanie, ten Jadwiga Rapp z Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Michaela Zilma. Nagranie nieledwie legendarne z 1989 roku i to pożegnanie, które dedykuje pamięci Wiesława Myśliwskiego, pisarza, literata, dramaturga, którego śmierć wiadomość o śmierci dzisiaj do nas dotarła i któremu poświęcimy audycję wspomnieniową około godziny 13. Teraz minęła jedenasta.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 Hadrans bez muzyki. Zapraszamy na relacje z festiwalu i targów wydawnictw dla dzieci Mały Koneser, które w miniony weekend odbywały się w Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Swoje publikacje prezentowało tam ponad 20 wydawnictw. To grono niezależnych oficyn, które od lat wyznacza kierunki rozwoju literatury dziecięcej w Polsce. Były warsztaty, spotkania z autorami i ilustratorami, a nawet bitwa na flamastry. Wydarzenie poprzedziła piątkowa konferencja dla bibliotekarzy zatytułowana Potrzebuj, potrzebujemy witaminy. Czy Współroga, współorganizatorką małego konesera jest Magdalena Kłos? Podsiadło. Pamiętam, jak zaczynaliśmy w 22 roku, i z takiego pomysłu i inicjatywy, bardzo takiej luźnej i spontanicznej, okazuje się, że stworzyliśmy takie wydarzenie, które już na trwałe zapisało się w kalendarzu wiosennym wydarzeń targowych. Cel mamy na pewno wspólny. Joanna Piekarska, prezeska polskiej sekcji IBWY. Chcemy, żeby młodzi ludzie, bo ta konferencja dotyczy czytelnictwa dzieci i młodzieży, czytali więcej, żeby to było czytanie rozsądne, rozumne i przynoszące korzyści. Walczymy też trochę o to i używam słowa walka, które chyba w kontekście dzieci powinno padać jak najrzadziej, ale to się staje takim polem walki, bo walczymy o dzieci uwagę i o ich zainteresowanie, ale też o to, żeby stworzyć im taką przestrzeń do relaksu, wypoczynku, budowania, rozwijania zainteresowań, która będzie atrakcyjną alternatywą dla smartfonów, dla sztucznej inteligencji. Ja z perspektywy bibliotekarki, jako największe zagrożenie dla młodego człowieka postrzegam utratę więzi z innymi ludźmi. Literatura wydaje mi się być doskonałym narzędziem i środkiem do tego, żeby pokazać młodemu człowiekowi, jak myśli inny człowiek, jak bardzo inaczej od nas może postrzegać świat, żeby młodemu człowiekowi umożliwić przeżywanie emocji, które z różnych powodów w danym momencie życia mogą być dla niego niedostępne albo niewyobrażalne. Więc dla mnie to wyzwanie jest największe. My bibliotekarze staramy się też bardzo o to, żeby młodych ludzi do biblioteki zaprosić, żeby się nie bali tej książkowej świątyni, żeby ich nie przerażała panująca tam cisza, żeby się nie obawiali, że bibliotekarz zagrozi im karami za niezwrócenie lub zniszczenie książki, bo to się przecież zdarza. Walczymy o tę uwagę młodego człowieka. Staramy się o to I, i ta dzisiejsza konferencja też jest na to najlepszym dowodem, żeby te biblioteki były jak najlepiej wyposażone, żeby młodzi ludzie przychodzili tutaj naprawdę z przekonania, żeby wybudowali w sobie takie poczucie, że nie trzeba mieć każdej książki w domu, że można być czytelnikiem, który się po prostu książką dzieli, a można kupić te, które się po po prostu chce mieć bardzo, bo one w jakiś sposób są dla nas ważne. Można też kupić książkę na prezent, można ją podarować komuś bliskiemu, jak piękne, czasem może nawet bardzo intymne, pełen emocji komunikacji. Czy ważne są dla Pani takie spotkania, jak ta konferencja organizowana jako część festiwalu i targów Małukoneser. Są niezwykle ważne ze względu na to, iż jest to możliwość spotkania się przede wszystkim w środowisku no, niewiele jakich ludzi. Emilia Zubek pracuje w Bibliotece Włochowskiej w Warszawie w Pożyczalni numer 71. Wymiana doświadczeń, po prostu, żeby się spotkać, porozmawiać o tym, co nas najbardziej kręci <śmiech> i co nas niestety też często boli. Mamy tutaj gości z zagranicy, którzy jednak w jakiś sposób nam poszerzają nasze horyzonty. Często możemy właśnie skonfrontować te nasze pomysły z czyimiś pomysłami, z tymi pomysłami, które może nawet nam nie przyjdą do głowy na tym naszym polskim rynku, ale jest to bardzo ciekawe doświadczenie i chce się wracać. O książkach, o nowościach również można się wiele dowiedzieć, ale także sposób... Pracy z tymi książkami, jak zarażać czytelników bądź jeszcze nie czytelników książką. Bardzo często jest tutaj pokazane nowe spojrzenie na książkę dziecięcą, często nie takie oczywiste. Jakieś nowe odczytanie, rozumiem, hmm, tak? Tak, na przykład dzisiaj bardzo dużo było o książce obrazkowej, która myślę, że zyskuje coraz większe grono zwolenników. Ale nie jest to książka prosta, szczególnie dla dorosłego czytelnika, który musi tego młodego zarazić chęcią i pasją czytania, bo to my uczymy tych młodszych sięgać po te książki. Warto, warto jeszcze raz warto. Czy rzeczywiście to życie w bibliotekach czytelnicze, ale też kulturalne po prostu? rozwija się. W Polsce mówi się o tym, że tak właśnie jest, jak z Pani perspektywy to wygląda. Rozwija się na pewno i zauważyłam, że przede wszystkim zmienił się trochę profil biblioteki, że to nie jest już tylko wypożyczalnia książki i to taka wypożyczalnia, gdzie się chodzi na palcach, mówi szeptem i generalnie nic nie wolno. Biblioteka w tej chwili stała się miejscem kulturalnym, kulturalnym przez duże K. Miejscem spotkań, mi bardzo na tym zależy zresztą u nas właśnie w naszej wypożyczalni, żeby to było miejsce, do którego chce się przyjść, nie tylko wziąć książkę i wyjść, ale również posiedzieć, spędzić czas, porozmawiać, poczytać, różne spotkania są, warsztaty. I widzę, że to przyciąga ludzi. Chcą przychodzić, chcą obcować z kulturą, ale właśnie niekoniecznie tylko tak, że po cichu wynosimy książkę i gdzieś tam po cichu tą książkę czytamy. Mam wrażenie, że zaczynamy sobie wychowywać tych najmłodszych, którzy przychodzą po to, żeby wziąć książkę, zobaczyć, coś tam narysować. Nawet pogadać z bibliotekarką, która do tej pory kojarzyła się jednak z taką panią skostniałą, do której lepiej się nie odzywać. Więc wydaje mi się, że te spotkania pomagają nam też otwierać się właśnie na tych młodych ludzi. Spotkania inspirujące, o, jednym słowem. Have you seen? Yeah. Yeah, yeah, that one. Estonia, Have you recognized? Spain. Have you recognized? Ah. Na dzisiejszym spotkaniu powiedziała Pani, że obecnie mamy do czynienia z renesansem bibliotek. Co to oznacza? Gracja Gotti. Międzynarodowe Targi Książki Dziecięcej w Bolonii. Some didn't Wszystko zmieniła pandemia i długotrwałe zamknięcie w domach. Po tym doświadczeniu ludzie poczuli chęć uczestnictwa w życiu społecznym miasta, dzielnicy, wspólnoty. Dlatego wiele z tych placówek odświeżyło się i otworzyło na nowy sposób działania i na głębsze, bardziej intensywne uczestnictwo w życiu społecznym. Biblioteki zaczęły żyć, zaczęły być sposobem na przyjemne spędzanie czasu, spotkania z innymi ludźmi. Zmieniła się też generacja bibliotekarzy. Pojawiło się wielu młodych ludzi otwartych na nowe wyzwania. Poza tym sam język nie jest już barierą, więc można czytać książki bez ograniczeń. To dotyczy nie tylko Europy, ale całego świata. To właśnie nazywam renesansem bibliotek. O tym chcemy mówić na targach książki dziecięcej w Bolonii w przyszłym roku i to spotkanie w Warszawie jest jednym z przygotowujących do tego wydarzenia. New library, new method of opening, new events to organize. Something new. Something new is in the air, I'm sure. Annie is here, you see? Do you know this book? Who are you? To jest wydarzenie zupełnie inne niż pozostałe. Anna Nowacka Dewila, wydawnictwa wydawnictwo Widnokrąg i przewodnicząca sekcji wydali dziecięcych i młodzieżowych Polskiej Izby Książki. Uczestniczymy w wielu targach. Są to targi ogólne, gdzie są książki i dla dzieci i dla dorosłych, podręczniki, poradniki, czasem zabawki, gadżety. A to, co wyróżnia właśnie małego konesera to to, że naprawdę skupia się na książce dziecięcej i to na tych 23 najlepszych najlepszych, nie wstydzimy się tego powiedzieć, w wydawnictwach dziecięcych, które nie tyle dbają o to, żeby wydawać dużo, tylko żeby wydawać dobrze od strony treści, ale również od strony edytorskiej. To są książki wyszukane od strony ilustracyjnej. Często współpracujemy z najlepszymi polskimi ilustratorami. To jest odnowa Polskiej Szkoły Ilustracji. Wspaniałe nowe pokolenie przyszło. Naprawdę nas to bardzo cieszy, że to już jest piąta edycja. Dodatkowo w tej edycji uczestniczą 16 wydawnic, które są też zrzeszone w sekcji wydawnictw Dziecięcych i Młodzieżowych Polskiej Izby Książki. Jestem taka dumna, bo roznoszę katalog, który przygotowaliśmy na wielkie targi książki w Bolonii, we Włoszech. Tegoroczne, czy te przyszłe, na których będzie Polska gościem honorowym? Właśnie, żeby przygotować się na przyszłoroczne targi w Bolonii, największe targi książki dziecięcej, gdzie Polska będzie gościem honorowym, to w tym roku już przygotowaliśmy katalog i to jest katalog stworzony przez Wydawców dla Wydawców. I tutaj się prezentuje 16 wydawnictw, które wybrały książki według własnego uznania, bo oczywiście są i katalogi Instytutu Książki, są katalogi Polskiej Sekcji IB. A tutaj stworzyliśmy właśnie coś nowego, nową jakość. Mamy nadzieję, że na przyszły rok będzie kolejny katalog, tym bardziej, że bardzo duża delegacja wydawców i ilustratorów już w tym roku jedzie do Bolonii, a w przyszłości Podejrzewam, że będzie nas jeszcze więcej i będziemy mieli ogromne święto w Polonii. Przychodzą rodziny i ponieważ są też atrakcje, bo są i konkursy, czasami sami słyszymy tutaj takie okrzyki radości. To jest właśnie pojedynek na, na flamastrę. Jest wystawa sensoryczna, wiele atrakcji dla dzieci, ale też myślę, że dla rodziców. No i mamy dwie pierwsze osoby. Słuchamy, kto będzie teraz ze sobą rywalizował. Maria Dek i Mania Strzeleńska. Po lewej stronie pani Mania, po prawej stronie pani Maria. Podobne i ona, prawda? No. Jakie są twoje wrażenia z pojedynku na flamastry? Dochodzę do siebie. Max Skorwider. Dochodzę do siebie jeszcze, ale jestem bardzo pod wrażeniem. Spotykamy się, żeby porozmawiać o książce Choroby Układu Krążenia Międzyludzkiego, którą stworzyłeś razem z Agnieszką Pietlicką i Izą Frankowską. To jest, wydaje mi się, zupełnie nowe spojrzenie na to, jak można mówić o zdrowiu psychicznym. Jaka jest ta książka? Jest trudna, bo ona nie daje tak naprawdę do końca wskazówek tego, jak się mamy ze sobą komunikować. Jak mamy ze sobą rozmawiać, tylko pokazuje, jakie nam towarzyszą demony. Stąd na przykład pojęcie botyzmu, bo ty jesteś taki, bo ty to, bo ty tamto. I autorki stworzyły taką grupę y, określeń, które charakteryzują problemy natury komunikacyjnej. Jest na przykład y, zamartwica, jest musizm wybiórczy. Musizm wybiórczy. Dla mnie z takiej perspektywy ilustratora to było ciekawe wyzwanie, tym bardziej, że jestem po pracy nad książką emocje którą mhm. ostatnio zrealizowaliśmy z Bogusiem i też zaprosiłem z Bogusiem autorkę z Bogusiem Janiszewskim autorkę do dania kilku przykładów w naszej książce dla dzieci, więc wydaje mi się, że ten język jest też bardzo, bardzo uniwersalny, bo dotyka nas już od, od najmłodszych lat. To są pewnego rodzaju takie, no, powiedziałbym, często schematycznie wypowiadane hasła, na które my musimy w jakiś sposób reagować. Wydaje mi się, że plastyczność języka, która łączy się z taką plastycznością plastyczną, udosłabniając, jest tym, co chcieliśmy osiągnąć. Podczas tegorocznej odsłony Małego Konesera prowadzisz warsztaty dla dzieci. Czego one dotyczą? To są warsztaty wokół książki Mój Świat, Moja Sztuka. Prowadzę je razem z Kasią Kołodziej Podsiadło. Jesteśmy współotokami tej książki. Marta Ignerska. Będziemy rysować z zamkniętymi oczami w odniesieniu do prac rzeźbiarskiej Wandę Czełkowskiej i rysunków Hanny Orzechowskiej, a potem będziemy robić hafty, które są zainspirowane twórczością Moniki Drożyńskiej. Łatwo jest mówić dzieciom o sztuce? Czy ta książka była dla was wyzwaniem? Sztuka dla dzieci jest czymś absolutnie naturalnym. One w ogóle są zanurzone w świecie kreacji i to jest najlepszy odbiorca tak naprawdę sztuki. Ważne tylko, żeby umieć mu o tej sztuce powiedzieć w jego języku. I to był główny nasz cel w tej książce, żeby nie próbować jakoś dydaktycznie do tego podchodzić. Nie chciałyśmy uczyć teorii, nazwisk, znaczeń, tylko zachęcać dzieciaki do tworzenia, do działania. Czytacie dzieciom książki? No, czy my czytamy dzieciom? Bardzo eee, dużo czytamy. Nie ma, czy my czytamy dzieciom? Ja. Cały czas czytamy dzieciom. Za dużo czytamy. W ogóle nie mogą spać, bo my im cały czas czytamy. Festiwal i Targi Wydawnictw dla Dzieci Mały Koneser odwiedziła Aldona Łaniewska-Wołk. 17 minut po 11:00 Dziś początek Wielkiego Tygodnia, Wielki Poniedziałek. No i z pewnym drżeniem chcę Państwu zaproponować muzykę która zrazu może się wydać, no właśnie, z jednej strony to pasja, może trochę wręcz sensacyjna, no ale kiedy powiem, że to pasja według Ewangelii Judasza, to już pewnie niektórym z Państwa ciarki przejdą po grzbiecie. W odróżnieniu od kanonicznych Ewangelii, ta oczywiście nie, nie należy do tego korpusu dzieł, które formują wiarę katolicką, Ewangelia gnostycka, zachowana w koptyjskim rękopisie, tak zwanym kodeksie Takos, datowana na trzeci, IV wiek, ma przedstawiać tajemną naukę objawioną przez Jezusa wyłącznie temu właśnie, trzynastemu apostołowi Judaszowi Iskariocie, to Judasz ma być tym jedynym uczniem, który naprawdę rozumie Jezusa i otrzymuje od Niego tajemniczą wiedzę. To on poświęca człowieka, którego przyodziewa, by uwolnić Chrystusa z materialnego ciała. No ale nie jest to do końca i szczegółowo opowiedziana dźwiękami muzyki ta właśnie tajemnicza Ewangelia to oratorium. Tak naprawdę niezwykle inspirujące dzieło dyrygenta specjalizującego się w muzyce dawnej, barokowej, Leonarda Garcia. Alarcona. I to on ze swoim zespołem, powołaną przez siebie kapela Mediterranea i wielkim zespołem solistów, dwoma chórami, jest wśród tych zespołów chór kameralny z Namur i chór dziecięcy Le Pastoreau, wykonuje swoje wielkie opus magnum, które w całości, w komplecie mieści się na dwóch płytach, wypełniając przeszło dwie godziny muzyki. Cóż to za muzyka? To Kanoniczny labirynt w formie oratorium, tak mówi o swoim dziele sam kompozytor-dyrygent. To hołd dla kontrapunktu i wszystkich kompozytorów, którzy wynieśli tę sztukę na wyżyny, a przede wszystkim dla... Jana Sebastiana Bacha. jest w tej muzyce coś, jest w tej koncepcji libretta pióra Marka Sabatiniego coś, co każe nam wierzyć, że to Jan Sebastian Bach, obecny niejako w dwóch miejscach. No, na tym pewnie polega ta natura, czy też istota muzycznego, oratoryjnego labiryntu. Obecny jest jednocześnie jako świadek męki Chrystusa, a z drugiej strony pojawia się na ulicach Buenos Aires, czyli tego miasta, z którego wywodzi się Alarcon, Garcia Alarcon, no i które swoim duchem, brzmieniem, także instrumentarium będzie w tej muzyce obecne. Całość ujęta jest w 11 części, poprzedza całą tę opowieść Incipit, potem jest canto Alfa i Omega i następnie jeszcze dziewięć kanti. Ja zaproponuję Państwu teraz ów incipit otwierający całość potem fragment yy, drogi krzyżowej, czyli owego kanto alfa, omega i kanto primo canto secondo. so Nardo Garcia Alarcón i fragmenty jego oratorium. Wielkiego dzieła kanonicznego Labiryntum, tak on sam pisze o swojej pasji. La passione di Gesù over la milvangelo di Giuda, czyli pasja Jezusa według Ewangelii Judasza. Libretto, przypomnę, napisał Marco Sabatini. My słuchaliśmy fragmentów tego trwającego ponad dwie godziny dzieła wielobarwnego, pełnego aluzji, odniesień, czasem mniej, czasem bardziej czytelnych. Hołd dla kontrapunktu, jak mówi sam kompozytor, także dyrygent, założyciel kapeli Medi Mediterranea, która należała do licznego grona wykonawców tego utworu. Obok grupy wiernych, zaangażowanych solistów argentyński dyrygent zaprosił tu do współpracy chór kameralny z Namur, a także chór dziecięcy Le Pastoreau. Słuchaliśmy fragmentów części otwierającej Incipitu, potem canto Alfa Omega, czyli ukrzyżowanie, canto primo, il chaos i canto secondo, il sepol krowłoto, a więc grób pusty. Potem jeszcze siedem pieśni, siedem kanti. To wszystko zamyka formę tego niezwykłego oratorium, w którym też do głosu ma dochodzić figura Jana Sebastiana Bacha. No bo czyż można napisać pasję, nie pamiętając o Bachu? Pozostawiam Państwa z tym dość oczywistym chyba, retorycznym pytaniem Dziś to już wszystko w kanonie, jutro spotykamy się chwilę po dziewiątej Andrzej Słuwek, do usłyszenia Przypadki słowa Przedstawia Iwona Smolka Alfred Marek Wierzbicki jest księdzem, filozofem, poetą jest autorem monografii filozoficznych, zbiorów esejów i wielu tomów poezji. Obszar jego dociekań naukowych i literackich jest bardzo rozległy. Zajmują go problemy związane ze współczesną kondycją chrześcijaństwa, z totalitaryzmem, ekumenizmem, etyką walki bez przemocy. Prezentowane w tym tygodniu wiersze pochodzą z tomu Pretekst włoski. Punkt zero. Noc na Adriatyku. Nie mogę spać. Woda i niebo. Rozmazany księżyc. Wspomnienia z jednego brzegu przechodzą w myśli o drugim. Na tak szerokim tle, teraźniejszość skupiona do punktu zero. Zaczynam od porannej modlitwy bez słów. Wschodzi słońce i otwiera się krajobraz. Caravaggio prowincjonalny. Usiedli przy stoliku młodzi, ale bardzo brzydcy, w niechlujnych strojach, bez manier. Gipkie dziewczyny i wysportowani chłopcy od rana do wieczora pędzili na motocyklach, pachną wiatrem i spalinami. Zamawiają grzańca i gorącą czekoladę. Dym papierosów i elektroniczna muzyka zamykają ich w kręgu bez wyjścia. Robi się cieplej i przytulniej. Dajcie im więcej wina. Zajazd stanie się świątynią ich pierwszej radości, a prowincjonalne Caravaggio namaluje cud w kanie. Wyzwoleniem od przypadku i pozoru, zapomnieniem o sobie, szczęściem nagłym jak deszcz w Rzymie, było słuchaniem mszy palestriny. Ciągle podziwiam polifoniczne ogrody, harmonijne obcowanie basów i tenorów, przejrzystość formy na chwałę niewidzialnego. Rośnie tylko tęsknota za olśnieniem niewracającym, ale pewnie to znak, że ta muzyka z Boga jest i miłości. Podróż do czarnolasu. Śniła się wycieczka do czarnolasu. Jaka różnica we śnie czy na jawie oglądać mapy dawnych podróży? Jednoczyły się przestrzenie. Powracał czas. Uniesienie, jakbym z Innsbrucku jechał do Werony. Dolomity różowe świcie, Pieszczotliwie dotykałem sprzętów. Matowiał fotel z kurdybanu. Nikt nie odwracał klepsydry. Było mi żal, że we śnie tak swobodnym nie zobaczyłem więcej niż na jawie. Via dei Librai. W środku lata w Neapolu za dużo słońca, za dużo cienia. Nie znoszę turystów podobnych do mnie. W tawernie, gdzie usłyszałem dialekt, zamawiam mule. Wszędzie sztandary prześcieradeł. Wchodzę w zaułki baroku. Wielbie fasady kościołów i mówiące krucyfiksy. Piję z rogu obfitości, ale nie gaszę pragnienia. Znalazłem się na Via dei Librai przed domem, w którym mieszkał Giambattista Vico. Chyba tego, co pisze, nie uznałby za poezję, dyskwalifikujący brak mitologii, a ja od razu o szczęściu płynącym ze spotkania. Przybywam jako wysłannik tej przyszłej ludzkości, do której adresował żarliwe pisma. Schodząc nad morze w stronę Wezuwiusza opowiadam,